Thank cool. you. serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu TravelCast. Na początek chciałem kilka ogłoszeń duszmasterskich podać. Po pierwsze zmieniłem lekko wygląd strony, to znaczy zmieniłem skórkę w szablonach wordpressowych. Teraz jest taka bardziej nawiązująca do słowa travel w tej nazwie. Na razie póki co z piramida i wielbłąd ale myślę, że wrzucę tam swoje zdjęcia, a nie jakieś cudze, które były narzucone przez szablon. Drugie ogłoszenie duszpasterskie. Galeria wszystkich zdjęć została albo zostanie w nie, nie, niedalekiej przyszłości zmieniona na galerię w formacie HTML5, a nie tak jak teraz jest we Flashu. wiadomych względów, po prostu Flash jest do dupy. I to tyle ogłoszeń duszpasterskich. Zmieściłem się w 30 sekund, jestem zaskoczony. <śmiech> Wracając do opowieści dziwnej treści, tym razem Armenia a raczej drugi raz już Armenia. I tym razem zwiedzanie satelit wokół Armenii, czyli trzy, a nawet cztery różne punkty programów. Zaczęliśmy dzień jak to dzień dosyć wcześnie, bo w sumie w środku nocy. Siódma rano, trzy godziny różnicy z Polską, więc we o czwarta. Trochę ciężko się wstawało, bo cały czas mieliśmy problemy z przystosowaniem się do tej strefy czasowej, no i dodatkowo ciągłe zmęczenie po tej nocnej, nocnym locie w samolocie, co powodowało, że ciągle nam się chciało spać i jak tylko wsiadaliśmy do marszutki, to po jakichś 10 minutach już odlatywaliśmy i to było najgorsze, bo mogliśmy przespać swój przystanek. Na szczęście ludzie są dość mocno uczynni i opiekują się tobą do samego końca, więc wiedzą, gdzie mają cię wysadzić. Zatem po zjedzeniu szybkiego śniadania w takiej jakby stołówce gdzie można posiedzieć, jest internet, jest kuchnia, gdzie można przygotować swój posiłek. No, ale yy, było w zestawie z tym, w tym pokoju z dormitorium za pierdeliard złotych. Było też śniadanie, oczywiście z wczorajszym chlebem, bo przecież o 7 rano nie da się kupić świeżego, bo dopiero jest zarabiana mąka na chleb, gdzie, a kto powiedział że o wyrośnięciu całej, całej masy. Tak więc wczorajszy chleb, jakiś dżem, dobra herbata i ruszamy w miasto. Nasz pierwszy punkt programu to Echmiadzin, czyli Watykan, odpowiednich Watykanów dla Ormian. Jedzie się tam z pół godziny marszutką. W przewodniku jest napisane skąd ruszają marszutki, więc nie ma problemu z dotarciem. Oczywiście taksówki, prawie jak w Egipcie, próbują się tam zawieźć w ogóle szybciej, taniej, jest takich hektar, więc trzeba się pilnować swoich, swoich decyzji i uderzyć na marszutkę. Marszrut, to się muszą zebrać ludzie, ale to trwało parę minut i już wszyscy razem szczęśliwie za 250 dram jedziemy do Eczmiadzinu. Wysiadamy ko, no, jakiegoś głównego kościoła, który okazuje się katedrą. No i owa katedra została wybudowana dawno, dawno temu. No i widzicie ją tam na zdjęciach, jeżeli ktoś wchodzi na stronę, chociaż ja wątpię, bo wejść nie ma tam. W każdym razie jest to święte miejsce, które nawet zostało odwiedzone przez naszego papieża Polaka w 2001 roku, a nawet tam sobie msza odprawił. Tutaj się sposiłkuje troszeczkę przewodnikiem. Najciekawsze chyba w tym wszystkim całym tym obiekcie, bo jest tam kilka takich obiektów w sumie, jak dla mnie zwykłe kościoły, jest to co w nich jest, a my tego nie widzieliśmy bo otóż jest coś takiego jak mm, skarbiec, do którego żeby wejść trzeba zagadać, ale nie było do kogo zagadać, nie było się jak dogadać, a ostatecznie okazało się, że trzeba zapłacić, o czym się dowiedzieliśmy później i to były spore pieniądze, jak dla nas. W każdym razie jest skarbiec, do tego wam powiem, że jest tam dużo ciekawych rzeczy, między innymi jest broń, którą został przebity Bog Jezusa przez Rzymiana, jak sobie przechodził obok i stwierdził o, on już chyba nie żyje, i go dobił. Jest też dużo srebra i złota. Jest też krucyfiks, który został wyrzeźbiony przez samego świętego Jana. Są relikwie apostołów Tadeusza, Piotra i Andrzeja i tam nie wiadomo kogo jeszcze. Jest kawałek, który najbardziej rozwala świętego krzyża, ale to jeszcze nic. Jest też kawałek Arkinoego No niestety nie było mi tego to zobaczyć. Chyba niewiele straciłem. W każdym razie w Etsy byliśmy byliśmy no z pół godziny. No więcej nie było co oglądać. Jedyną rzecz, którą tam pamiętam, to był sklep Ala księgarnia, gdzie kupiliśmy magnes na lodówkę. Pozbieramy magnesy na lodówkę, więc takie coś zakupiliśmy. No i powrotna droga ta sama. Wracamy na tą ulicę, gdzie nas wysadziła marszutka. Za chwilę się pojawia następna do erewania. Pół godziny, już zaczęliśmy usnąć. Niestety, także dosyć, dosyć usypiająca jest ta jazda. może przez te dziury, bo tak się szybko usypia. Nigdy nie miałem takiego problemu z usypianiem w samochodzie, znaczy z zasypianiem w samochodzie. Wysied wysiedliśmy z marszutki na zachodzie Erewania i problem polegał na tym, że trzeba było się przebić na wschód, skąd były marszrutki do, do Garni i Gerhardt. Są to takie... Jeden to jest klasztor, a drugi to jest takie coś, to wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co to jest. Żeby się tam dostać, to trzeba było przedybać jakieś 15 minut przez miasto. W międzyczasie przypadkiem znaleźliśmy jakiś meczet w tym kraju chrześcijańskim, więc postanowiliśmy go zwiedzić. No, dosyć ciekawy. Paru y, muzułmanów sobie siedziało i na nas dziwnie patrzyło. No ale w związku z tym, że jesteśmy ludźmi obydzymi, wiedzieliśmy, co zrobić, czyli ściągnęliśmy buty Popatrzyliśmy, jak jest w środku, pochodziliśmy trochę po dywanach i wyszliśmy. Buty dalej były, całe szczęście. Bo podobno mogą zakosić, ale wydaje mi się, że nie w Armenii, bo Armenii to, Armenia to bardzo dobry kraj, jeśli chodzi o takie rzeczy. Czyli raczej nie kradną. Przynajmniej nam nie kradną. Udało nam się przebić na drugą stronę miasta, żeby zacząć łapać marszutkę, ale okazało się, że to jeszcze nie jest ta marszutka. Cały myk polegał na tym, że trzeba było dojść na jakiś przystanek w środku trasy, Czyli ktoś nam no, musiał ją zatrzymać, a że tam były takie szlaczki, które są alfabetowe, jak w Gruzji, ale lekko inne, nie mieliśmy pojęcia w ogóle co łapać, ani jaki numer, bo nikt nie wiedział, tylko trzeba było czytać. No więc zaczęliśmy jakiegoś autochtona, który zaczął szukać w tłumie tych marszutek, a ja jadą normalnie ciągiem, jak taksówki w Nowym Jorku. W tą marszutkę właściwą, no i jak już złapał ją zatrzymał, wsadził nas i powiedział kierowcy gdzie mają nas wysadzić no i my sobie jechaliśmy jak się lęta. wysadził nas przy salonie Mercedesa tak jak było napisane w przewodniku i tam była marszutka do wspomnianego właśnie klasztoru Gekart i czegoś w garni Wchodziliśmy na bazar wcześniej, bo wiedzieliśmy, że marszutka jeszcze nie odjeżdża. Za zakupiliśmy jakiegoś pączka czy coś. No i wchodzimy do autobusu, nie będąc pewni, czy to ten autobus. Wchodzimy. Wszyscy się na nas dziwnie patrzą i widzimy na samym końcu dwie białe mordy. No i już wiedzieliśmy, że to jacyś turyści. Rzuciliśmy tylko yy, jeden tekst. O, przynajmniej wiemy, że jesteśmy w dobrej marszutce. No i sobie siedliśmy. W tym momencie klepią nas... Ci, ci turyści z tyłu i mówią, czy wy jesteście z Polski? Czystą polszczyzną oczywiście. No i w tym momencie okazało się, że jedziemy z, z parą Polaków, Julia i chyba Kamil. Sorry, jak Kamil to słuchasz, ale nie jesteśmy pewni, czy to ty. Tyle było osób poznanych po drodze, że nie wszystko spamiętałem. Opowiedzieli nam o swoich fantastycznych przygodach, jakie mieli w, na południu Armenii. Oni pojechali dosyć daleko i dosyć ekstremalnie. Dużo stopa. Dużo chodzenia po górach, górny karabach, strzelanie przez snajperów w mieście, trzeba wiedzieć, gdzie się, gdzie się chodzi i tak dalej. Generalnie fajne opowieści. No i tak, tak się ładnie zagadaliśmy, że jak wysiadaliśmy do wspomnianego obiektu dziwnego, to zapłaciłem po nie za marszutkę. I jestem zaskoczony, że mi nie oddali kasy. No i w związku z tym zapłaciłem 1000, 1000 dram, a nie 500 co bolało mnie przez jakieś dwie godziny, że zapłaciłem podwójnie za marszutkę. W końcu to było 7 złotych za dwie osoby. Rysiliśmy na wielkim skrzyżowaniu. Marszutka sobie pojecha dalej, a my udaliśmy się w kierunku Garni. A Garni to nic innego, jak świątynia Heliosa. coś Dosyć zaskakujące w, w takim miejscu jak Armenia, że stoi sobie taki pantenon ala w Ateny w Grecji tylko, że nie z takiego fajnego, jasnego kamienia, z ciemnego i y, tyle wstęp kosztuje 250 gram dla studentów nie sprawdzają legitymacji, więc nie musieliśmy używać naszych ISEC-owych legitymacji, które mamy jeszcze z Egiptu, ciągle są ważne a opłacało się wejść na zniżkę studencką ponieważ bilet kosztował 1000 tram. poza tym, co tam zobaczyliśmy czyli tą wielką świątynię z ma czy tam ilomaś wielkimi kolumnami która została wybudowana przez Rzymian w VIII wieku przed naszą erą w, w celu to była świątynia Heliosa, więc w sumie żeby czcić Boga Słońca to nic innego tam ciekawego nie było ale w ostatniej chwili zobaczyliśmy coś oszklonego i okazało się, że tam z przewodnikiem ktoś wszedł więc my przypadkiem też weszliśmy Okazało się, że są to rzymskie łaźnie, które były wybudowane w VII wieku już naszej ery i w sumie one były dla pobliskiego kościoła wybudowane, wybudowane, ale kościół niestety nie istnieje już, a w samej łaźni są fajne mozaiki, mozaiki dobrze zachowane, nawet byłem zaskoczony. I teraz doczytuję w przewodniku jeszcze jedną fajną rzecz, której niestety nie widziałem, ale jest tam podobno kamień, na którym zaznacza się poziom wody ale cały ten kamień jest w kształcie smoka, cholera może dlatego, że trochę, trochę mżało i mnie zniechęcało całe zwiedzanie tego kompleksu świątynnego, w sumie jednej świątyni w każdym razie w tym przewodniku było jeszcze napisane o tym, że można zobaczyć tylko 4 godziny marszu w dwie strony, można zobaczyć jeszcze jakąś świątynię, no niestety nam się jakoś to nie uśmiechało a nasi, nasze nowo poznałe ka kamraty byli właśnie takimi hardkorowcami i stwierdzili, że oni jak najbardziej chcą to zwiedzić, więc oni sobie poszli doliną, którą tam gdzieś widać na zdjęciach. No a my stwierdziliśmy, że się wrócimy do skrzyżowania i pójdziemy, a raczej pojedziemy stopem te 10 km do następnego yy, klasztoru, czyli I Tutaj się zaczyna fajna przygoda. No, pierwszy stop, gdzie przejechaliśmy może 500 czy nie wiem, 600 metrów jakimś tam yy, samochodem, nawet dobrze nie pamiętam jakim. W każdym razie te 10 km to było takie istne rzeźbienie. Nie wiem, czy pokonaliśmy go na 6, czy na 7 stopów. W każdym razie zatrzymują się tylko dobrzy ludzie. Zawsze to powtarzałem i uważam, że tak właśnie, tak, tak właśnie było. <śmiech> Jedziemy, i, idziemy sobie ulicą, mówimy wiemy w którą stronę iść, no i... wioska, jakiś pies przebiegnie. Jeszcze tylko brakuje takiego krzaka jak na dzikim zachodzie, który się prze, przetoczy się po, po ulicy i cisza, i jedzie jeden samochód i znowu 15 minut ciszy a tu jedzie czarna łada przejeżdża bardzo szybko no i tyle nas było, no i sobie idziemy kolejny stop się zatrzymał i to co mnie najbardziej zaskakiwało w tych stopach to to, że zatrzymywali się właśnie po to, żeby nas przewieźć 500 metrów, mimo że mówiliśmy gdzie jedziemy, oni okej, okay, okej okay. no i zatrzymał się e, taki chłopak, nie wiem, może nas za 2 kilometry podwiózł no i jedziemy no i on coś tam ten próbuje zagadać, a my mówimy, że tylko angielski trochę rosyjski no to szuka w bazie danych jakichś słów e, słów e, rosyjskich, gdzieś tam mu się coś przypomniało i się pyta skąd my no wiem, mówimy, że Polsza on tak na nas na cielęta patrzy, my na niego O co mu chodzi? No i Polsza Nic, no to mówimy mu, że Poland Też nic No to jedziemy, chwilę jedziemy No ja tak bardzo chciałem się dowiedzieć skąd jesteśmy No i się jeszcze raz pyta A ja tak miałem taki przebłysk inteligencji i mówię mu Lachestan To taka właśnie przebłysk inteligencji polega na tym, że w Iranie Tak się mówi na Polskę, Lachestan i nieprawdopodobne wiedział jak usłyszał Lachestan to już wiedział jakie państwo, gdzie, wszystko już nagle wiedział a kurde polsza po rosyjsku ani po angielsku poland nie wiedział takie dosyć zaskakujące no a najfajniejsze w tych wszystkich stopach jest to że w Armenii nie ma żadnych zasad jeśli chodzi o przyciemnianie szyb i z reguły przyciemniają sobie wszystkie szyby łącznie z przednią ale to nie jest takie przyciemnianie jak u nas naginanie prawa, że tą lewą kierowcy przednią się trochę przyciemnia tylko to jest przyciemnianie po prostu po hamsku, tak jak się przyciemnia tylne szyby, czyli stoisz sobie na ulicy łapiesz stopa, zatrzymuje się samochód i zastanawiasz się ile osób jest w środku albo co tam się teraz wydarzy co wysiądzie taką właśnie mieliśmy niespodziankę, zatrzymała się łada i oni mówią wsiadajcie do tyłu, wsiadajcie do tyłu no to otwieramy, patrzymy a tam nie ma fotela, a to była łada, biała łada, z czarnymi szybami przyciemnionymi na maksa, więc nic nie było widać. A tam tylko oparcie, fotela nie ma, dwa worki ziemniaków, jakaś kapusta, pietruszka, seler, generalnie wszystko i nie ma za bardzo gdzie siąść. Ale tutaj pani szybko się zorganizowała, pasażerka tutaj coś przestawia, tutaj i możecie siadać. No i w sumie mieliśmy miejsce na jedną osobę, do tego jeszcze musieliśmy w kuckach jechać, bo... Baliśmy się siąść, więc tylko oparcie było i w kuckach. Jechaliśmy tak dwa kilometry po takich ciężkich dziurach. W sumie tylko się zapytali, skąd jesteśmy, ale wiedzieliście, co, co, co to znaczy Polsza. Nie wiedzieliśmy, jak daleko z nimi jedziemy. Okazało się, że dojechaliśmy do samego klasztoru. i to już był koniec drogi. Więc nas wysadzili i zawrócili i pojechali z powrotem. Więc to był taki bardzo miły akcent, mimo tego, że w ciężkich warunkach w sumie to ja bym na ich miejscu się nie zatrzymywał, bo wiedziałbym, gdzie zmierzam, gdzie, gdzie oni zmierzają, czyli turyści. I nie opłacałoby się po prostu takiego zachodu robić, że tutaj na 2 kilometry podwózki trzeba przestawić worek ziemniaków i nie wiadomo co jeszcze. I całą skrzynkę kapusty. I teraz sam klasztor. Klasztor jest wykuty na skalę po prostu. Jest tam kilka jaskin. Wszystko to zaczęło się no, już w VII wieku, także... Tak, tak, znowu przed państwem polskim. I tutaj doczytuję w przewodniku, że sam klasztor jest fantastyczny, jest wykuty cały w skalę, jest gra świateł, bo muszą być jakieś świetliki zrobione, żeby tam było jasno, bo świeczki, którymi palą, są zdecydowanie za słabe. Całe ściany są okopcone, więc jeszcze pochłaniają światło. A pewnie ok okopcone są dlatego, że został przez Arabów cały ten klasztor zniszczony w 923 roku naszej ery. No, a w tej chwili prowadząc tam sobie to mnisi. Nawet żadnego nie widzieliśmy. Taki mały klasztorek w górach, jest fajny i rzeka. Ładna pogoda była akurat, naprawdę. Fajnie, fajnie, fajnie tam było. A, no i co ciekawego jeszcze, poza tym, że było tam fajnie i możecie sobie obejrzeć parę zdjęć na stronie, to był tam jeszcze stragan z dużą ilością różnych rzeczy. To znaczy było tam dużo takich naganiaczy, którzy sprzedawali chleby, ale chleb nie był taki chleb, tylko myślę, że miał pół metra średnicy takie to były chleby więc ciężko to przejeść więc nawet go nie kupowaliśmy no a mnie dodatkowo cały czas y, męczyła myśl ta myśl, że musiałem zapłacić, a raczej przypadkiem y, nieświadomie i przez pomyłkę i w sumie to nieuwa przez nieuwagę zapłaciłem podwójnie za marszutkę i cały czas mnie to bardzo bolało w związku z tym wiedziałem, że prędzej czy później całe to dobro, które przekazałem na kierowcy autobusu wróci do mnie ze zdwojoną siłą i no i tak to już właśnie się stało bo wychodząc z klasztoru upatrzyliśmy sobie już samochód, którym wrócimy bo to była koniec, ślepa uliczka żadne autobusy tam nie dojeżdżały więc tylko ci, którzy dojechali samochodem mogli nas zabrać więc albo czekała nas długi postój, albo dywanie przez ileś tam kilometrów do jakiejś innej drogi bocznej, gdzie zacznie się jakiś ruch. Pierwszy samochód, który patrzyliśmy miał taką inną rejestrację, no i był to Lexus w skórze. Wiedzieliśmy, że się zatrzyma. Okazało się, że facet, który tam je, jedzie jest pracownikiem ambasady amerykańskiej w erewaniu. No i bardzo chętnie sobie z nami porozmawia na różne tematy. No właśnie, wiele różnych ciekawych tematów poruszyliśmy na temat w Armenii głównie tej całej sytuacji politycznej i o tym, że bardzo dużo Armeńców jest w Stanach i to w sumie oni głównie utrzymują utrzymują ten cały kraj jako tako jeśli chodzi o konsumpcję bo tak to już by nie mieli nic pieniędzy, żeby coś kupić, a przecież pracy tam prawie nie ma tak jak mówiłem poprzednio Armenia leży w geopolitycznej dupie. Bardzo przyjemnie z, z, u, umiliśmy, umiliśmy panu czas. On sobie pojechał y, do ambasady, wysadził nas we wskazanym przez nas miejscu, czyli przy przystanku kolejnym na nasz kolejny punkt programu, bo już chyba chyba była 15, o ile się nie mylę. Najedliśmy się u niego w samochodzie, bo on ten półmetrowy chleb kupił. Ma były do końca chleb, jak się okazało, tylko taka trochę taka chałka, takie lekko słodkie to było, no i najedliśmy się dzięki temu więc nie musieliśmy nic kupować, żeby jechać dalej w teren, no i kolejnym punktem programu miał być yy, klasztor nad jeziorem Sevan no więc udaliśmy się na przystanek no i miała być za chwilę marszutka czekamy sobie na to marszutka, ja sobie doczytuję co tam w przewodniku ciekawego na ten temat jest napisane no i jest napisana jedna bardzo ważna rzecz że jedzie się tam y, ponad godzinę. Tak, chyba się jechało godzinę, godzinę 20 właśnie my. Marszutka też kosztowała jakieś grosze, nie wiem, 500, czy może 400 dram. Ale jedna bardzo ważna rzecz jest taka, że ostatnia marszutka z Sevan do Erewania odchodzi o 17. A według tej marszutki, do której my się mamy załapać, na miejscu w Sevan będziemy już 15 po yy, 5 więc już żadnej marszutki nie będzie. Ale wczytując się to kilka razy, stwierdziłem, że na pewno jest to błąd druku, bo przecież każdy chce jechać do stolicy na noc. W końcu to logiczne. Okazało się, że w drugą stronę to działa. Czyli każdy chce w nocy wyjechać. Wieczorem chce wyjechać na noc do swojego miasta, gdzieś tam pod Erevaniem. No i niestety okazało się, że jak dojechaliśmy do Sevan... To faktycznie marszutka ostatnia odjechała 15 minut temu i już więcej żadnej nie będzie. Ale co ciekawe, byłem jeszcze dobrej myśli przez chwilę, bo jechaliśmy autostradą. Armeńską autostradą i to była autostrada, były dwa pasy. Pas zieleni i dwa pasy. Faktycznie przez całą drogę tak zarywania jechaliśmy do wspomnianego jeziora Sevan. Na koniec tylko skończyliśmy do centrum. No i po drugiej stronie trasy były... Był wspomniany klasztor. Oczywiście atak na ganiaczy, że do klasztoru jest 15 km, nie wiadomo co jeszcze. Faktycznie, były cztery. Biorąc pod uwagę, że groziło nam to, że nie uda nam się dotrzeć na czas do, do, do hotelu, no musieliśmy zacząć improwizować trochę. Więc pierwsze to, to olaliśmy na ganiaczy i poszliśmy na nogach. W końcu dzień jest długi. Mieliśmy 4 godziny do zachodu słońca, nawet prawie 5, bo 9 jeszcze świeci. Pogoda była względna. Jedyny problem był w tym, że jezioro Sevan i cały klasztor leży na wysokości 1700 metrów, więc było zimno. Po prostu było zimno. No, było tak za 12 stopni na oko. Szliśmy sobie w kurtkach, czasami lekko mrzało. Taka gra słońca z mrzawką była przez co tak fajnie podświetlało niektóre, niektóre miejsca. No więc wyszliśmy z miasta przez jakieś w ogóle slumsy na trasę. Na całą autostradę. Niestety w związku z tym, że spaliśmy nie zauważyłem drobnej rzeczy, że ta cała autostrada to może i jest w dobrym stanie. Problem w tym, że nikt, nikt po niej nie jeździ i jest tam ruch taki jak u nas w nocy. A to był w sumie środek dnia. No więc sobie idziemy do tego klasztoru. Zostało nam jeszcze 3 km no i jak tylko coś jechało to łapaliśmy stopa no i już widzimy z daleka taksówkę, no ale nic to stwierdzam, że trzeba oszczędzać czas, więc podjedziemy taksówką do klasztoru kolej się zatrzymuje jakiś taki dziadek z dezolowaną ładą mówi, że za 500 nas zawiezie ja tak patrzę na niego, w ogóle nie słowa, w sumie on nie pokazuje nie, nie mówi, że nas za 500 zawiezie tylko pokazuje nam monety A ja mówię, że nie, autostop że bez pieniędzy Patrycja już odchodzi, odchodzimy, mówię, poczekaj, pojedziemy taksówką no i tak stoję i facet tak patrzy i zaczyna się sam ze sobą targować i zabiera kolejne monety. No i jak już mu zostało 300, to stwierdziłem, że okej. Okay, za 300 możemy jechać. No i zawiózł nas pod sam klasztor. Za 300 dram. No i weszliśmy sobie na pod klasztor, Też ładny klasztor, jak to wszystkie klasztory w Armenii. Sam klasztor stoi na skarpie. Na skarpie taki nad takim cypelkiem na jeziorze Sevan. Kiedyś był on bardziej nad wodą, ale... Armeńcy upuścili trochę wody z jeziora, bo wybudowali elektrownię wodną, więc teraz muszą puszczać więcej wody, żeby było więcej prądu. Na prądu tam niekiedy nie ma w ogóle, po zwiedzeniu całego klasztoru. Na, na tym samym cypelku jest jeszcze apartament. Tak, jakiś budynek prezydencki, gdzie prezydent sobie przyjeżdża wypoczywać. Jest dosyć mocno i dobrze ogrodzony. Zerknęliśmy na niego ze szczytu. Szału nie było zwykła komunistyczna budowla. Postanowiliśmy wracać. Tutaj myśleliśmy, że będą poważne problemy, ale schodzimy ze szczytu na bazar, z którego zwijali się już wszyscy straganiarze i były dwie taksówki. Pierwszy taksówkarz, który nas podwiózł, tam coś jeszcze próbował wskurać, ale powiedzieliśmy, że my sobie damy radę i z tej pójdziemy na nogach. No więc on od razu odpuścił. Zresztą nie bardzo mu szło gadanie w jakimkolwiek języku, bo tylko miał się targować na monety, więc odpuściliśmy. No i sobie idziemy. No i podjeżdża kolejna taksówka. I taksówka ta gada z nami. Dobrze po rosyjsku. Że on nas zawiezie do Erewania, Że teraz już nie ma żadnego autobusa. Ale my wiemy. No to jak dojedziecie do Erewania? Autostopem. Ale tu się nikt nie zatrzymuje. E, tam ktoś się na pewno zatrzyma. No to co, zajdę chcecie ze mną jechać? No ja wie, że za darmo. A on może nas zawieźć za 8000 tysięcy no więc zaśmiałem się i sobie poszedłem i sobie idziemy, a on się dalej toczy z naszym tempem i sobie idziemy jak, jak dwóch jak faraonowie kiedyś przez tę aleję sfinksów z baranimi głowami no i on mówi, że dobra zawiezie nas za siedem, no a że my nie chcemy że pójdziemy na nogach no i on tak troszeczkę odpuszcza zatrzymał się, a my sobie dalej idziemy i w tym momencie podjeżdża druga taksówka gdzie jest dwóch młodych kolesi Którzy mają niezły ubaw I mówią, że oni nas zawiozą za sześć Wie nie, nie, dzięki, pójdziemy sobie No to was zawieziemy do autostrady Bo w końcu ten kasztor był trochę z boku do autostrady, jakiś kilometr Za darmo yy, ale na pewno za darmo? Tak, za darmo, no to wsiadamy I to było dwóch kolesi, którzy chcieli zrobić Niezły numer yy, Poprzedniemu taksówkarzowi No i my wsiadamy, tamten już się trąbi z tyłu, już chce wysiadać, a tam my wsiedliśmy i tam mu uciekli, no to tamten w pogoń za nimi, że ukradł, ukradł mu klientów, jedziemy sobie wolno, a tamten wyprzedza, trąbi, hamuje, zajeżdża. <głosy> Dojechaliśmy do autostrady, kolesie się zatrzymali, wysiedliśmy, no to cześć, dzięki, moglibyśmy was zawieść za pięć, nie, nie, pojedziemy za autostopem, dobra, to na razie, w sumie to chcieliśmy zrobić, tylko żart temu tekstówkarzowi, no to cześć, no to taka fajna przygoda, a ten, ten taksówkarz naprawdę był ciężko zły, że ktoś mu ukradł klientów. No i wyszliśmy na autostradę, akurat tak dosyć niefortunnie... Że jaką autostradę? To była droga szybkiego ruchu, tak to się chyba nazywa. bo droga krajowa. Niefortunnie, bo na łuku. No i idziemy kawałek, ruchu zero, jedzie samochód. Machamy, zatrzymuje się od razu pierwszy. Wsiadamy, no niestety nie, nie wiemy gdzie jedziemy, ale jedziemy na, w kierunku erywania, to sobie jedziemy, a co tam? Zapytał się gdzie my, mówimy, że rewa, no dobra, jedziemy, włączył głośną muzykę, no i tyle. Miałem taki pierwszy przebój, to było dwóch gości, że to jest tak zwany stop milczący, czyli Eta Taxi. Jedziemy, jedziemy, nagle widzę, że koleś zjeżdża na zjazd do Sewan do centrum. No to mówię, stop, stop, stop, my tu wysiadamy. Potyce wysiadła, ja się próbuję wygramolić, bo prawymi drzwiami wysiadałem z lewej strony, a koleś mówi Eta Taxi a ja mu mówię, eto autostop <głos> i nie mamy dzięków i do widzenia e, coś tam się jeszcze pieklił Zapnąłem drzwi, postał, postał i pojechał, no więc znowu jesteśmy w dupie, stoimy sobie na autostradzie i czekamy na zmiłowanie jeden samochód, drugi jakaś marszutka, która podobno nie ha do rywania, mimo, że w tamtym kierunku no i stoimy i czekamy i nagle jedzie Mercedes ile sił w, noga, w, w, w silniku w tych wszystkich koniach mechanicznych. Przejechał i zaczął hamować. Zatrzymał się. Wsteczny i podjeżdża do nas. I się pyta dokąd. No mówimy, że do Erywania. No to wsiadajcie. No i jedziemy. No i w sumie pierwsze dwa, trzy słowa po rosyjsku. Temat się urwał. Bo on też, to było w sumie małżeństwo. Chłop z kobietą. Też nie bardzo po, po rosyjsku. Taka jedna minuta ciszy, druga. I zwykle tak jest na stopach, że jeżeli w ciągu tych kluczowych minut nie zaczniesz gadać, to potem się już nie gada. Po prostu można usnąć. I nagle kobieta dostała olśnienia i się pyta, czy mówimy po angielsku. A my mówimy, że tak. Mówi, o, to możemy sobie pogadać. Przez całą drogę gadaliśmy. Okazało się, że kobieta przyjechała sobie na wakacje ze Stanów yy, odwiedzić rodziców i swoje różne rodzinne miejsca. W ogóle masakra. Prowadzi sklep yy, sklep z kwiaciarnię w Kalifornii. W ogóle bardzo dużo Ormiańców. W ogóle cała dzielnica jest ormiańska w, w tamtych rejonach. W sumie wszyscy Ormianie przyjeżdżają do jednego miasta w Stanach i tam jest ich sporo. Mają swoje biznesy, pracują normalnie. No i ona właśnie w ten sam sposób y, utrzymuje część rodziny, rodziców y, w Erewaniu, w, w Armenii. I tak sobie gadamy. Okazuje się, że ona ma wizę już taką zawsze, że może sobie wracać i w ogóle... Yy, nawet chyba miała obywatelstwo, nie jestem pewien. W każdym razie dowiadujemy się, że to ta osoba, czyli kierowca, który sypał tym Mercedesem ze 190, nie jest jej mężem, ale oni chcą być razem. Problem w tym, że on nie ma wizy do Stanów, więc yy, zawarli fikcyjny ślub za kilka tysięcy dolarów po to, żeby on mógł dostać obywatelstwo amerykańskie i potem oni się za jakiś czas rozwiodą i oni będą mogli wziąć ślub. Właśnie do tego był potrzebny, do tej całej wizy był potrzebny fikcyjny ślub z jakąś amerykanką. Chłop mówił, że w ciągu miesiąca teraz dostanie już wizę, żeby wyjechać znowu do Stanów i żyć razem ze swoją kochaną. Normalnie Operamy dla na to mało, ale widać, że takie rzeczy nadal są i Stany wcale tego nie bardzo nie kontrolują, a raczej rząd amerykański. Jeszcze była ciekawa rzecz, kobieta powiedziała, że w związku z tym, że nie ma kluczy do domu, to musi podjechać do ojca, więc tak trochę pokluczymy po erewaniu. No dobra, nie ma problemu, byleby nas wysadzili w centrum, bo już nie znaliśmy. Podjechaliśmy pod jakąś taką chatkę, a patrzymy, a tam stoi sobie BMW X5 o czym chyba już mówiłem w poprzednim odcinku wysiada taki dziadek o lasce wychodzi z domu i mówi o to właśnie mój ojciec tutaj tylko wezmę od niego klucze no a to właśnie to BMW X5 to przysłałem mu w kontenerze na urodziny ze Stanów bo tutaj to takich samochodów nie ma no i właśnie stąd już wiem skąd takie samochody w całej tej Armenii i Grody się pojawiają są po prostu wysyłane kontenerem ze Stanów o co i tak w sumie zleciał nam cały dzień zwiedzania okolic Erewania. Nie pozostało nam nic innego jak udać się na kwaterę, tym razem już kwaterę, bo wy wymeldowaliśmy się z tego hostelu. Właśnie tego nie powiedziałem na samym początku. Pierwsze co zrobiliśmy rano to zabraliśmy wszystkie plecaki, przenieśliśmy na kwaterę w blokach normalnie i wróciliśmy na marszutkę do Eczmiadzinu. Taki był początek naszego, naszego dnia po zjedzeniu tego śniadania. Więc teraz będą na, na kwaterze. Pogadaliśmy trochę z panią, która mówiła po angielsku i robi, nie, nie, robi niezłą kasę jak na armeńskie warunki. I poszliśmy spać. A o tym, co robiliśmy dnia następnego, pewnie będzie w kolejnym odcinku. Tak właśnie skończył się 13 odcinek podcastu Travelcast. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. Cześć.